Book 2 88. 88 Czasowniki modalne w czasie przeszłym 2 ماضي الافعال المساعده 2 ماضي الافعال Mój syn nie chciał bawić się lalką. Lemurid ibni annielaba biddumia. Lemurid ibni anielab bil demia. Moja córka nie chciała grać w piłkę nożną. Lem turid ibneti an telab curat al kadam Lem turid ibneti entelab curat elkadam. Moja żona nie chciała grać ze mną w szachy. لم تريد زوجتي ان moje dzieci nie chciały pójść na spacer Arada, Arada oni nie chcieli one nie chciały posprzątać pokoju oni nie chcieli, one nie chciały iść spać. ila On nie mógł jeść lodów. Jemu nie było wolno jeść lodów.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 Lamjus mahlahu anjakula bombon. mahlahu Mogłem, mogłam, sobie coś zażyczyć. Sumihali an shayan Mogłam, wolno mi było kupić sobie sukienkę. Sumiha li, an li Sumiha li, an ashtari li thawban. Mogłam, mogłem wziąć sobie czekoladkę. Wolno mi było wziąć sobie czekoladkę. Sumihali an achuza li, habba szokolata. Sumiha li, an achuza li, habba szokolata. Mogłeś? Mogłaś palić w samolocie? Wolno ci było palić w samolocie? هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Mogłeś, mogłaś, mogłaś pić piwo w szpitalu? Wolno ci było pić piwo w szpitalu? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة? Mogłeś, mogłaś wziąć psa do hotelu? Wolno ci było wziąć psa do hotelu? W czasie wakacji dzieci mogły być długo na dworze. كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. One mogły długo nie kłaść się spać. Kan yasmahu lahum an yasaharu tawilan. Kan yasmahu lahum an yasaharu tawilan.